jedynka. To jest radio. To druga godzina audycji Tak To Bywało w programie pierwszym Polskiego Radia. W poniedziałki zazwyczaj prezentuję Państwu tutaj albo muzykę teatralną, albo filmową, a dzisiaj zabrzmi nam muzyka saksofonowa. Będziemy słuchać kompozycji Beethovena, Kilara oraz Gershwina, chociaż tuż przed Gershwinem zaprezentuję także wiązankę melodii filmowych w opracowaniu i w ujęciu można nawet powiedzieć szerzej, Krzysztofa Koszowskiego. Szczegóły w, w odpowiednim momencie, a teraz może kilka słów na temat warszawskiej orkiestry saksofonowej Pawła Gusnara, bo ten zespół właśnie nagrał dla Chopin Uni University Press, czyli dla wydawnictwa Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, fantastyczną płytę na której znalazły się utwory wymienionych kompozytorów i na których grają tylko saksofony. Zespół powstał w 2017 roku. Oczywiście inicjatorem był profesor Paweł Gusnar, wybitny solista, ale także znakomity pedagog. A zespół tworzą studenci i absolwenci klasy saksofonu właśnie Uniwersytetu Muzycznego Federica Chopina w Warszawie, którzy należą do grona najlepszych polskich saksofonistów młodego pokolenia. Są laureatami wielu nagród, tak indywidualnych jak i zespołowych, na krajowych i międzynarodowych konkursach. Zespół wyróżnia się bardzo wysokim poziomem artystycznym, kreatywnością, twórczą pasją, Warsaw Saxophone Orchestra, bo tak oficjalnie brzmi nazwa tego zespołu. Zespół ten koncertuje i w Polsce, ale także za granicą, występując na wielu festiwalach. A dziś słuchać będziemy całej rodziny saksofonów. Od sopranowego przez altowy, tenorowy, barytonowy, aż po basowy. Z powodzeniem imituje ta rodzina saksofonów większość brzmień orkiestry symfonicznej. I tu faktycznie możliwości są no, bardzo szerokie, żeby nie powiedzieć nieograniczone. Wybrany repertuar w większości zarejestrowany został w październiku 2021 roku i prezentuje muzykę zarówno oryginalną, jak i transkrypcję i aranżację kompozycji ugruntowanych, jak czytamy w dołączonej do płyty książeczce w literaturze orkiestrowej. W większości opracowane są przez członków orkiestry Jakuba Murasa, Krzysztofa Koszowskiego i Karola Mastalerza. Właśnie ten ostatni opracował na 12 saksofonów, 12 kontradansów Ludzika Van Beethovena. Kontradans to taniec wywodzący się z XVII-wiecznej tradycji angielskiej, który dość szybko i szeroko rozpowszechnił się w Europie. Początkowo oparty był na oryginalnych krokach i figurach, które dawały okazję do popisów tanecznych, z czasem jednak przerodził się w towarzyską zabawę salonową, która wszystkim umożliwiała włączenie się do tańca. W wieku XIX cieszył się ogromną popularnością. Beethoven napisał tychże właśnie 12 kontradansów. Wśród nieopusowanych utworów tego kompozytora noszą numer 14. Są to drobne, króciuteńkie utwory. Można powiedzieć, jak to ujął autor tekstu, banalne, a zarazem bardzo Beethovenowskie. Mimo, że powstały w latach 1791-1801, czyli dość długo pisał je, po przeprowadce kompozytora do Wiednia kiedy jeszcze uczył się u Hajdna i dopiero rozpoczynał swoją karierę twórczą. Posłuchajmy więc tych utworów, przypominam, opracowanych na 12 saksofonów przez Karola Mastalerza w 2020 roku, roku Beethovenowskim, upamiętniającym 250. rocznicę urodzin kompozytora. Jak łatwo się domyślić, 12 kontradansów Ludwika Van Beethovena wykonywane były podczas koncertu, jaki odbył się z okazji specjalnej 250. rocznicy urodzin kompozytora Ludwika Van Beethovena, a tychże 12 kontradansów na 12 saksofonów opracował Karol Mastalerz. Słusznie Państwo zauważyli, tak jak Joanna Włoczewska, że słuchać też było klarnet. A na tym klarnecie grał Krzysztof Koszowski. Klarnetu nie zabraknie także w ostatnim utworze George'a Gershwina, bo nie może zabraknąć, ponieważ będziemy słuchać błękitnej rapsodii, która rozpoczyna się tym słynnym klarnetowym glissandem. Jak się okazuje, nie da się go zastąpić żadnym innym instrumentem. Jedynka. To jest radio. Oczywiście koncertu Warszawskiej Orkiestry Saksofonowej ciąg dalszy. Będziemy już za moment słuchać słynnej Orawy na Orkiestrę Kameralną, Smyczkową, Wojciecha Kilara, którą na 12 saksofonów opracował już wcześniej nam przedstawiony tutaj Karol Mastalerz. I w tekście, który wprowadza do tego utworu, czytamy między innymi takie słowa, Lwowianin z urodzenia, mowa oczywiście o Wojciechu Kilarze, na kilka dni temu w okresie świątecznym prezentowałem tutaj moją dwugodzinną rozmowę z tym wielkim kompozytorem. Ślązak z wyboru, miłośnik literatury i szybkiej jazdy samochodem, pianista, a także przede wszystkim kompozytor, doskonale spełniający się zarówno w obszarze muzyki autonomicznej, jak i filmowej, całe życie dążył do tego, aby być jak najlepszym kilarem. W 1986 roku skomponował Orawę, utwór, w którym udało mu się to dążenie spełnić, bo nie widział w nim ani jednej nuty, którą należałoby zmienić lub poprawić. Orawa zamyka zapoczątkowany krzesanym cykl tatrzański. Tytuł przywołuje obraz górskich łąk leżących na polsko-słowackim pograniczu Podkarpacia, na których Juhasi kończący sezon pasterski tańczyli z bujnickiego przy wtórze kapeli. Odnosi się także do rzeki Orawy płynącej przez te krainę, co zdaje się przypominać wartki przebiegu tworu oparte na wyrazistym rytmie ostinatowym, powtarzającym się niczym nurt górskiego potoku odsłaniającego coraz to nowe, fascynujące krajobrazy. Kilarowi bardzo zależało na tym, aby osiągnąć efekt brzmienia z wielokrotnionej kapeli góralskiej, a służą temu harmonika. I heterofonia, która zdaje się stylizować sposób grania ludowych muzykantów. Piękno naturalnej przyrody i ludowej kultury, wzrośniętej z tą przyrodą, spotykają się u Kilara w spójnym obrazie muzycznym. Fantastyczna kompozycja, świetne wykonanie, które powstało podczas koncertu zespołu Warszawskiej Orkiestry Saksofonowej w sali koncertowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina 13 października 2021 roku. A my w programie pierwszym Polskiego Radia słuchamy płyty tego zespołu nagranej i wydanej przez Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie. Jedynka. To jest radio. A teraz główna pozycja naszego dzisiejszego koncertu. Słynna, błękitna rapsodia nie na fortepian i orkiestrę jazzową, ale na kwartet saksofonowy i orkiestrę saksofonową w opracowaniu Jakuba Murasa, jednego z saksofonistów zespołu. George Gershwin miał niezwykły talent do harmonijnego łączenia odległych tradycji muzycznych, jak czytamy w dołączonej do płyty książeczce. Nazywał siebie muzycznym kalejdoskopem Ameryki, w którym mieszają się rasy i narodowości. Mieszają się blues i wielkomiejskie szaleństwo, jak to ujmował. Największą sławę przyniosła mu skomponowana w 1924 roku błękitna rapsodia zamówiona przez ówczesnego króla jazzu Paula Whitemana na koncert zatytułowany Eksperymentowanie z muzyką nowoczesną. Whiteman chciał odtworzyć sale koncertowe na jazz i wprowadzić nowo folklor do współczesnej muzyki amerykańskiej. Dla młodego kompozytora było to spore wyzwanie, a inspiracją do nadania tytułu był obraz Jamesa McNeilla Whistlera pod tytułem Nocturne in Black and Gold w czerni i złocie. Forma rapsodii dawała twórcy swobodę konstrukcyjną, ponieważ Gershwin nie miał jeszcze doświadczenia w instrumentacji, Pomógł mu w tym Fred Groffet, osobisty aranżer Paula Whitemana. Na premierowe wykonanie przybyli najznamienici przedstawiciele muzycznego świata Igor Strawiński, Sergiusz Rachmaninow, Jasza Heifetz, Leopold Stokowski, a na fortepianie grał wtedy kompozytor George Gershwin. Publiczność, krytycy przyjęli utwór entuzjastycznie, podkreślając nadzwyczajny talent młodego kompozytora i jego umiejętność przekraczania utartych schematów. Opracowanie Jakuba Murasa z wirtuozowską partią kwartetu saksofonowego, dialogującego z zespołem saksofonowym, wydobywa z błękitnej rapsodii nowe muzyczne jakości. Czy jako się rzekło, gra kwartet y, Whoop Group i Warszawska Orkiestra Saksofonowa. Oczywiście kwartet saksofonowy. Dyryguje profesor Paweł Gusnar. To była słynna błękitna rapsodia George'a Gershwina, nie na fortepian i orkiestrę jazzową, a na kwartet saksofonowy i warszawską orkiestrę saksofonową. Autorem opracowania tej słynnej kompozycji Gershwina był Jakub Muras, jeden z członków zespołu grającego to właśnie wspaniałe arcydzieło. Utwór został nagrany 19 listopada 2021 roku w sali koncertowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, a oczywiście na początku słyszeliśmy, tak jak to wcześniej zapowiadałem, zresztą nie mogło być inaczej, klarnet, który rozpoczął, tak jak i w oryginale, kompozycję Georgia Gershwina, a na tymże klarnecie grał Krzysztof Koszowski, również członek Warszawskiej Orkiestry Saksofonowej. Tak się składa, że jest on również autorem opracowania takiej specjalnej wiązanki muzyki filmowej na orkiestrę saksofonową, która ta wiązanka zakończy nasze dzisiejsze spotkanie, niezwykle efektowna. Składa się z motywów skomponowanych do takich filmów jak Gwiezdne Wojny, Władca Pierścieni, Simpsonowie, Rydwane Ognia, Jurajski Park, Szczęki, Lista Schindlera czy Harry Potter. Posłuchamy obszernych fragmentów tej kompozycji, ale obiecuję, w następnych audycjach zaprezentuję tę wiązankę w całości. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia. Na dobry dzień. Siostra Faustyna Kowalska, Dzienniczek. Dziś, w czasie rezurrekcji, ujrzałam Pana Jezusa w wielkim blasku, który zbliżył się do mnie i rzekł: Pokój wam, dzieci moje! I wzniósł rękę i błogosławił. Rany rąk i nóg i boku były niezatarte, ale jaśniejące. Kiedy się spojrzał na mnie z taką łaskowością i miłością, że dusza moja zatonęła cała w nim, Rzekł do mnie, wzięłaś wielki udział w męce mojej, dlatego daję Ci ten wielki udział w chwale i radości mojej. Na drugi dzień po Komunii Świętej usłyszałam głos. Córko moja, patrz w przepaść miłosierdzia mojego i oddaj temu miłosierdziu mojemu cześć i chwałę i uczyń to w ten sposób. Zbierz wszystkich grzeszników z całego świata i zanurz ich w przepaści miłosierdzia mojego. Święto moje, święto miłosierdzia, będziesz przebiegać świat cały i sprowadzać będziesz dusze zemdlone do źródła miłosierdzia mojego. Ja je uleczę i wzmocnię. Kiedy raz spowiednik kazał mi zapytać Pana Jezusa, co znaczą dwa promienie, które są na obrazie, który Jezus kazał wymalować mi, w czasie modlitwy usłyszałam wewnętrznie te słowa. Te dwa promienie oznaczają krew i wodę. Blady promień oznacza wodę, która usprawiedliwia duszę. Czerwony promień oznacza krew, która jest życiem dusz. Te dwa promienie wyszły z wnętrzności miłosierdzia mojego wówczas, kiedy konające serce moje zostało włócznią otwarte na krzyżu. Te promienie osłaniają duszę przed zagniewaniem Ojca mojego. Szczęśliwy, kto w ich cieniu żyć będzie, bo nie dosięgnie go sprawiedliwa ręka Boga. Pragnę, aby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem miłosierdzia. Proś wiernego sługę mego, żeby w tym dniu powiedział światu całemu o tym wielkim miłosierdziu moim, że kto w dniu tym przystąpi do źródła życia, ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopóki się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia mojego. O, jak bardzo mnie rani niedowierzanie duszy. Taka dusza wyznaje, że jestem święty i sprawiedliwy, a nie wierzy, że jestem miłosierdziem. Nie dowierza dobroci mojej. I szetani wielbią sprawiedliwość moją, ale nie wierzą w dobroć moją. Raduje się serce moje tym tytułem miłosierdzia. Powiedz, że miłosierdzie jest największym przymiotem Boga. Wszystkie dzieła rąk moich są ukoronowane miłosierdziem. rozpoczętym wczoraj, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, Tygodniu Miłosierdzia, za uwagę dziękuję. Małgorzata barta witan. Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Sto lat razem. Radio i słuchacze.